Kalendarz adwentowy Inside Baseball. Dzień czwarty. Kupiłem, kupiłem sobie nowy komputer, miałem do tej, mam parę, to, to, to, oczywiście to nie jest taka prosta droga, żeby, żeby kupić komputer, też musi się zniszczyć powód, żeby kupić nowy komputer, bo w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że nie kupiłem 4 lata temu Taki komputer, powiedzmy, z wyższej półki, taki laptop, i on mi służył bardzo długo i był bardzo dobry. Mm. Był fajny, dopóki nie był. ale i, i, I służyłby jeszcze dłużej, i prawdopodobnie miałbym go kolejne jeszcze 4 lata, czy coś takiego, bo nie, miał, nie miałbym powodu, żeby go zmieniać. I był ekstra, jeździłem z nim, robiłem z nim wszystko, działał, był, był, był bardzo fajny. No ale pojawił się problem. Eee, pojawił się problem nagle co jakiś czas zaczął się zamrażać. I akurat zdarzyło zaczęło się to dziać no dosłownie po okresie gwarancyjnym. Nie? Minął, minęły 3 lata i zaczął i zaczął świrować. I zaczął się zamrażać takie, takie frizy nawet nie blue screeny tylko po prostu frizy. Mhm. I nie wiedziałem co się dzieje. Ale rozwiązaniem na to było włączenie trybu performance w laptopie i na przykład i, i, i, z czasem działo się tak, że coraz częściej on się po prostu potrafił zawiesić w różnych momentach, na przykład odłączony od prądu potrafił chodzić chwilę, ale tak jakby kiedy tylko zwalniał, to się zawieszał. Ale jeśli był włączony szybko, to nic się nie działo. Jeżeli nam mogłeś grać, wiesz, 40 godzin, wrzucić mu wysokie obliczenia, nie wiem, grać w Wiedźmina na wysokich detalach, Cyberpunk cokolwiek, <słuch> i on i on był stabilny. Jak tylko zwalniał, to się zawieszał. Czyli mamy taki przykład speed <głos> dla ludzi, którzy mają 30 plus lat. Speed, niebezpieczna prędkość. Jeśli komputer się zatrzyma, to wszyscy wybuchniemy po prostu. No, przesuwanie szafy też jest takie trochę. Jak już pchasz szafę i pchasz ją mocno, to idzie dobrze. A jak się zatrzymasz, to musisz ją znowu ruszyć z miejsca, co jest, wiesz, to wymaga dużo siły. E, przypomina mi się no. też, e, widziałeś Akire? Mhm. Jest taki mhm. moment, w którym Tetsuo nie może, nie może, nie, nie potrafi ogarnąć motoru Kaneidy. to jest dlatego, że motor Kaneidy musi utrzymywać wysokie obroty przez cały czas, bo inaczej gaśnie. Tak. Twój komputer, możesz, tak. możesz na niego nakleić naklejki Citizen i inne takie. Oczywiście. Jak ten słynny motor Zakiry. To jest w ogóle bardzo fajny motyw kolorystyczny i graficzny na komputer. Może ja podpierdolę ci ten pomysł. Bo moja obu... ja mam taką obudowę, która jest taka z tańszych, wiesz, bo dzisiaj jak rozmawialiśmy o twoim nowym komputerze przed podcastem, to uświadomiłem sobie, że dobrym pomysłem jest kupować obudowę osobno od komputera, żeby wiesz, wydać sobie pieniądze na komputer, nie masz pieniędzy, poczekać trochę, aż znowu masz pieniądze i dopiero wtedy kupować obudowę. Wtedy nie kupisz obudowę za 200 zł, tylko kupisz wtedy taką, która jest ładna, albo fajna, albo użyteczna w jakiś no. sposób. No mam na to historię też w jakimś sensie, no bo na początku ja się bardzo przekonałem do laptopów, po, tamty, po te 4 lata temu, no i faktycznie kiedy korzystałem to się przekonało. Tego. Do momentu, kiedy zepsuł mi się ten procesor, oddałem do paru serwisów i mówiłem, hej, nie możecie po prostu wylotować i wlutować inny procesor, eee, panie. No nic nie gwarantuje, nie ma, nie ma tego i ja mówię, no fajnie, to zostałem z działającym całym komputerem, ze wszystkim sprawdzonym ramem dyskiem i tak dalej i z tym niedziałającym procesorem i praktycznie wyrzucony jest cały, teraz ten komputer jest cały do wyrzucenia trochę, nie? To brzmi jak laptop. E no właśnie i stwierdziłem, dobra, no to kupuję, ale, ale dobra, no nie po to zarabiam, żeby, żeby skąpić, kupię kolejny. I kupiłem komputy, laptop i przez to, że te laptopy są gamingowe, no to mają różne takie funkcje RGB i ten konkretny model, jest to Acer Predator, który kupiłem, ma taką funkcję, którą nie wiem, kto to wymyślił, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to mogło po prostu przejść dalej. Ma podświetlaną klawiaturkę, ma podświetlane wszystko, ale za każdym razem jak go włączasz, to, to nie jest tak, że ustawiłeś wcześniej na przykład, żeby świecił się delikatnie na niebiesko czy na jakiś tam inny kolorek. Nie, nie, nie, on w tym momencie włącza ci jebaną tęczę, która miga na wszystkie strony kolorowymi guzikami i to się dzieje zawsze jak go włączasz, yy, nie możesz tego wyłączyć w biosie, nie możesz wyłączyć tego, nie możesz nawet wyłączyć tego podświetlenia tej klawiatury, nic nie możesz zrobić. To zawsze się odpali przy włączeniu komputera. No co ty, naprawdę? To musi być gdzieś funkcją biosu. Nie? nie nie googlałem sprawdzałem i, wszyscy, i dotarłem do wątku że nie jestem jedyny z tym problemem. <laughs> że stwierdziłem że pierdzielę zrobiłem przy okazji trochę researchu i mówię Jezus za te same pieniądze jestem w stanie na początku wydawało mi się że tyle samo taki sam powiedzmy specyfikacja mhm. kosztuje powiedzmy laptop co desktop. Jak wpisałem podstawowe rzeczy to mniej więcej wyszło mi to samo. Ale potem zacząłem patrzeć na tego desktopa i mówię hmm, okej okay, ale a co gdybym chciał go złożyć tam powiedzmy samemu i złożyłem podobną specyfikację i wyszło trochę taniej wybrałem trochę lepsze komponenty i wyszło trochę taniej e, no tak. z, i z tych powiedzmy nie wiem operując na konkretnych liczbach powiedzmy że laptop taki kosztował 13 tysięcy no to po odpowiednim przefiltrowaniu rzeczy zszedłem do dziesięciu, dobrałem parę komponentów, podwyższyłem specyfikację, studiingułem lepiej, wyszło 11, wpisałem to na, na morele. Następnie na Morelach, jak już miałem ogarnięty ten za 11, to stwierdziłem hmm, nie mają procesora w tym samym czasie i znalazłem każdy z tych sprzętów w innym miejscu no. i ostatecznie z 11 7 do 9 tysięcy. Generalnie oszczędziłem powiedzmy ogromne pieniądze na tej operacji po prostu i zwiększyłem jeszcze specyfikację tego kompas, po prostu wybierając te komponenty. No bo to działa trochę tak jak w Lidlu, nie? Że Lidl ma przecenę na pomidory, mm -hmm. żebyś przyszedł i kupił drożej Majonez. Nie? Tak. Ale jeżeli możesz kupić tanio pomidory i Tanie Majonez, no to nagle się okazuje, że jesteś bardzo dużym zwycięzcą i. Mm, no nie wierzyłem, no nie wierzyłem trochę na początku, bo pamiętam, że ostatni raz, jak robiłem ten research, no to faktycznie tego nie widać też. Wchodzisz na Xcom, oni ci pokazują gotowy komputer i on jest w podobnej wartości co laptop, bardziej się opłaca kupić laptop, no bo zajmuje mniej miejsca, jest przenośny, nie? Ale jak trochę pogłębisz i pomyślisz o robieniu sam, to nagle się okazuje, że jesteś w stanie zejść o parę tysięcy w dół, a przy okazji zwiększyć specyfikację tego nie no tak tylko że to jest oszczędność którą masz dzięki temu że raz wiesz w jaki sposób znaleźć komponenty które, wiesz jak zaoszczędzić na komponentach i wiesz jak złożyć ten komputer bez stresu że coś zepsujesz. Bo wiesz jeśli to robiliśmy parę razy to wiemy że to nie jest takie trudne ale jeśli ktoś tego nie robił no to może już woli zapłacić 500 więcej żeby dostać złożone. Przy czym tak naprawdę, no właśnie, tak jak mówisz, zapłacić 3000 więcej, to... bo weźmie to ze sklepu, który ma swoje własne ceny na komponenty. Ale wiesz, co bym zrobił wtedy? Zamówiłbym to na adres jakiegoś serwisu informatycznego mhm. i zapłacił temu serwisowi za złożenie. Oho, tak. Zwłaszcza, że mógłbyś też skonsultować z nimi te części, które chcesz zamówić. Oni mogliby ci powiedzieć, że o, to może mieć konflikt z tym. No, w morelach montaż kosztuje 200 zł, nie? jeżeli sobie zbierzesz swoje komponenty, więc to już jest jakaś rzecz. Ale jeżeli chcesz jeszcze skorzystać z tego arbitrażu pomiędzy różnymi serwisami, a jednak Ceneo daje ci praktycznie możliwość wyszukania tego od razu, no to po, wtedy bym po prostu, albo wziął jakiegoś gówniarza z osiedla, takiego, <laughs> wiesz, nastolatka, który by to, który by po prostu za jakieś tam wiesz, po prostu złożył puzzle. Albo właśnie za, albo po prostu postrzegł do serwisu, w zależności od tego, jak duża to jest zabawa, nie? No w praktyce jest to, jest to, jest to fajna zabawa i działa, nie? To jest fajna. Jest zabawa. Duży, też fajny wybór. Te obudowy w ogóle są odjechane teraz, nie? Tego nie było tak do końca, jak my byliśmy młodzi, jak ja ostatni raz składałem, ale te motywy, że możesz sobie mój komputer wygląda jak teraz, jak. Ma jakiś tam fragment to wygląda jak takie ognisko, co się pali. Wróć do mikrofonu, nie słyszymy Cię. Przepraszam, spojrzałem pod biurko, gdzie on jest. <śmiech> <śmiech> wygląda <śmiech> jak takie ognisko, co się pali. No. E, więc nie wiem, czy to nie jest wywoływanie wilka z lasu, ale jak kiedyś mi się spali komputer, to przynajmniej będziemy mieli dobry żart tutaj. <śmiech> Hej, <śmiech> same profity. Jest, wydaje mi się, że mogły być fajne obudowy kiedyś, może nie w takim wyborze jak teraz tylko, że kiedyś byśmy nie zapłacili za lepszą obudowę raczej, bo no wiesz, nie mieliśmy kasy za bardzo kiedyś, nie? Nie, to, to normalne, że jeżeli chcesz no to możesz kupić obudowę za, za 200 albo za tam 400, ostatecznie to wszystko też ma się, to wszystko też jakby jako, jakoś to się komponuje z ceną ostateczną komputera i bardziej zależy na e elemencie Eee, eee, estetycznym. No tak, tak, tak. Wiadomo, że tak. Ale jak się mieszka z kobietą, no to chcesz mieć estetyczny komputer. Chcesz mieć estetyczne rzeczy, które są widoczne przez cały czas. <grych> Nieważne, co to jest. Nie, Chyba, muszę... że masz faktyczny man cave. Tak. Nie, no muszę powiedzieć, że też no, ostatecznie Zastanawiam się w ogóle, czy ten komputer nie wrzucić gdzieś do szafy w innym pokoju. A pociągnąć sobie tylko kabel, jedyny kabel, który potrzebuję tak naprawdę to HDMI mhm. albo DisplayPort, nie, bo wszystko inne mam przez Bluetooth połączone teraz, więc nagle się okazuje, że można naprawdę zrobić odjechane rzeczy mhm. i faktycznie ten komputer wrzucić w jakimś innym miejscu, gdzie, gdzie on sobie będzie stoi. No jest. No, jest to dyskusyjne wszystko. Przez ściany tak, ale w szafie nie, na przykład. Ale bluetooth, jeśli chodzi o dźwięk, bluetooth ma najczęściej duże latency. Chyba no, często masz w monitorze. Jeśli mówię, to jeszcze Dave wpisał tutaj, więc to jest taka rozkwina po prostu. No nic, bardzo mnie rozśmieszyło po prostu, że bardzo mnie rozśmieszył motyw z klawiaturą RGB, która wygląda jakby dostała padakę. To jest o tyle śmieszne, że ten laptop kupowałem do celów, powiedzmy trochę też firmowych, gdzie chciałem mieć trochę więcej RAMu i czasami muszę postawić wirtualną maszynę, pojechać do klienta i sobie teraz wyobrażam, że wbijam do jakiegoś yy, większego z banków światowych. <grych> Dobra, pokażę wam jak to się robi. Nawet teraz włączaj na pierdolarz złami taki Haker pan przyjechał, nie? Nas. <grym>, jak film hakerzy z lat 90. <grym>, Ale tak się czułem, bo na przykład byłem byłem też w um, Kojarzysz Swift taki system płatności. Tak. To byłem u nich w, w siedzibie takiej, siedzibie takiej głównej. Oni w ogóle mają siedzibę tą, taką, taką tą cyberbezpieczną, bo siedzibę tego, tych tak baz danych i tak dalej. Mają w takim bunkrze, że generalnie przechodzisz najpierw przez trzy bramki, musisz e, zostawić telefon na leściu. Telefon nie, ale no dużo rzeczy cię tam prześwietlają. Mają w ogóle też takie red-teaming, czyli na przykład ludzie zostają jakby wprowadzeni, żeby infiltrować organizację i na przykład musisz mieć badża albo twój badż musi być jakiegoś koloru i ten kolor oznacza, że możesz być tylko z innym na przykład badżem. No, jeżeli jest... Metal Gear Solid wie, na czym polegają kikardy pierwszego albo drugiego poziomu? No, tylko że to nie do końca jest kikard. to jest taki motyw, że bo idea jest taka, że jeżeli widzisz kolesia, który idzie na przykład z różową odznaką, a różowa powinna być z kimś, to ty musisz zgłosić. Mhm. Więc oni, jeżeli nie zgłosisz, to twój team na przykład traci bonus albo dostaje nagrodę, w zależności od tego, czy złapiecie taki fikcyjny atak. Więc bardzo dużo, mam wrażenie, że oni grają tam w podchody, stare. <głos> <głos> Ale bardzo bezpieczne. Jako, że jest to zintegrowany system wielu banków na świecie, no to bardzo bezpieczny motyw i bardzo, bardzo dobrze wspominam tą, tą wizytę. To brzmi fajnie. Mam nadzieję, że nie jest to coś tajnego, za co potem będą nas ścigać, że powiedziałeś na antenie. Powiedzenie, że, powiedzenie, że było powiedzenie, że jest bezpieczny, jest bezpieczny system, który weryfikują na różne sposoby, myślę, że jest okej. Okay. Nie, okay. Bardzo, fajne, bardzo fajne doświadczenie, bardzo fajne doświadczenie, to po prostu pamiętam, że jeżeli wbijasz tam i zaświecisz przeciwne energię, to myślę, że jakbym był o, inaczej hakerom, którzy zamierzają zinfiltrować, to odradzam coś, co przyciąga dużą uwagę na siebie. Między innymi komputery Acer Predator, które zdradzam ci od razu. <grystanie> o, dobra, w temacie hakowania powiedzmy. Ja również mam komputerowe rewolucje. Powiedziałem ci o nich troszeczkę przed nice. podcastem, więc niektóre rzeczy, które powiem pewnie będą dla ciebie powtórką. Ale ja przesiadłem się na Linux. Jest to historia, którą wiele, wielu z was pewnie mogło słyszeć w swoim otoczeniu, ponieważ Windows 10 zakończył oficjalną, oficjalne wsparcie, więc wiele osób szukało alternatyw, nie chcąc wchodzić w jedenastkę. I spróbowałem Linuxa i tak jak ci powiedziałem, od kiedy go zainstalowałem, tak po, po, małych, po, po małym e, hopowaniu z distro do distro, żeby zobaczyć, co jest fajne, to nie odpaliłem Windowsa, odpaliłem Windowsa trzy razy przez ostatnie półtora miesiąca. Po to, żeby wystawić faktury na aplikacji, które jeszcze nie mam na Linuxie i teraz, żeby nagrać podcast, bo nie chciałem testować nowego setupu i wywoływać problemów technicznych. E, jest, jest po prostu fajny, ale to, to, o czym chciałem, w jakim kontekście chciałem o nim powiedzieć, to kojarzysz, jak w dawnych czasach kupowałeś nowy telefon. I miałeś mnóstwo nowych opcji do sprawdzenia. Mogłeś przejrzeć każdy ekran opcji w telefonie, bo wszystko było takie nowe i inne. I to mm -hmm. troszeczkę odeszło w momencie, kiedy wszystkie sam telefony są ustandaryzowane i wszystkie androidy praktycznie tak. działają tak samo. Um, tak. I nie ma za dużo tego, tej ekscytacji, kiedy masz nowy telefon, bo wszystko w zasadzie jest to samo. Ale kiedy przesiadasz się z Windowsa na Linux, to już ta ekscytacja jest. I jest ta nowość. I jest to taki bajer fajny, który możesz sobie eksplorować. <laughs> Także z tego względu naprawdę muszę polecić taką, taki eksperyment. Ja zrobiłem to sobie jako dual boot, czyli zrobiłem po prostu instalację Linuxa na innym dysku i ten dysk sobie hula po prostu jako, jako osobny system. I Jak potrzebuję Windowsa, to po prostu odpalam komputer na innym dysku i jest spoko. Eee... To jest fajne. Ja pamiętam, że miałem taki eksperyment z Maciem. Jesus Christ, obiecałem sobie, że dam szansę. Mm -hmm. Makowi Przez, I bez pizu dwa, prawie dwa lata półtora roku generalnie tak mocno korzystałem. Stwierdziłem, że wchodzę na 100% w to i nie było warto. No. <głos》>, całkowicie stracony czas do wywalenia. Nic nie działa tak, jak powinno. Jakby. Jedyne, jedyne co to jest faktycznie zajmuje mniej miejsca jest cztery razy droższy yy. i. Nie Jestem zachwycony jest wolałbym faktycznie jakbym miał pomyśleć o takim komputerze do pracy to już wolałbym wziąć jakiegoś sprawdzonego IBM czy tam właśnie z Lenovo. Lenovo ThinkPad miał, miał taką serię Nie, to wziąć jakiegoś takiego pancernego Thinkpada z Linuxem i myślę że to byłby dobry dobry wybór. Mm. To znaczy, no, no... Móc, tak jak Mac jest innym systemem i tak jak na Macu, niektóre aplikacje nie miałyby swoich odpowiedników albo musiałyby być symulowane w jakiś sposób. Więc przesiadanie się z oczekiwaniem, że będziesz miał dokładnie to samo co na Windowsie, to zawsze jest złe podejście przy takich przenosinach. Trzeba podejść bardziej z otwartym umysłem i ewentualnie dualbutować na wszelki wypadek, nie? Ale ja powiedzieć, że no, bardzo, to bardzo ciężko mi się wraca just, do Windowsa. <laughs> A no to zawsze tak jest, nie? To zawsze tak jest. Tak, by... jest tak wolny i um, no, nie wiem, jest, jest ciężko. <grystanie> Także bardzo sobie chwalę, bardzo sobie chwalę te przenosiny, ale mam jedną rzecz, którą muszę powiedzieć, jakby ktoś się zajarał, że to taki super pomysł. Ja pracuję jako rysownik i ja pracuję, przede wszystkim rysuję na iPadzie, więc spora część mojej pracy jest i tak na innym urządzeniu. I dużo rzeczy, do których używam komputera, to są rzeczy takie właśnie wspierające tą moją robotę. To są rzeczy w przeglądarkach, które w większości działają tak samo na wszystkich systemach. To jest używanie paru programów, które mają wersję Linuxową, albo są symulowane i ogólnie... To nie jest tak, że jest to moje główne narzędzie pracy, które przeniosłem. Ale no, jest fajnie, jest spokój.